Teraz przejdziemy do Słowa Bożego. Czy jesteście już skupieni i gotowi? Dzisiaj jest ostatnie kazanie z serii RMF FM. To hasło RMF FM kojarzy nam się ze znaną polską rozgłośnią. Jednakże nie o to w tym nauczaniu chodziło. Jest to, o ile potrafię dobrze nazwać, akronim, czyli skrót, z którego coś wynika. Przez kilka poprzednich tygodni, cztery poprzednie, omawialiśmy takie wartości jak R jak relacja, relacje, M jak miłość, F jak frekwencja, F jak finanse i dzisiaj przyszedł czas, abyśmy zastanowili się nad M jak modlitwa. Oczywiście to hasło RMF FM ma sens marketingowy. Miało wzbudzić zainteresowanie, zaintrygować, być może wywołać uśmiech, być może zdziwienie, być może nawet zmarszczenie brwi. Jak to w kościele tego rodzaju hasła? Powinno to być bardziej poważne. Otóż nie. Uważam, że jest to świetna analogia. Analogia do rozgłośni radiowej, która emituje niewidoczne i niesłyszalne fale radiowe. Te fale radiowe niosą przesłanie. One pokonują przestrzeń i rozmaite przeszkody. I uwaga, gdy trafią na odbiornik, wtedy można to przesłanie Usłyszeć. Uwaga, każdy człowiek na tej ziemi jest odbiornikiem. Jest odbiornikiem, do którego kierowane jest falami Ducha Świętego przesłanie miłości Ojca. Każdy człowiek na tej ziemi, ale muszą być spełnione dwa warunki, żeby to przesłanie usłyszeć. Odbiornik musi być włączony, musi mieć zasilanie. Energia musi go ożywić. Jest to obraz tego, co stało się z nami, co dzieje się z nami w Chrystusie Jezusie. List do Efezjan, rozdział 2, wiersz piąty mówi, że wraz z Chrystusem ożywieni zostaliśmy z martwych, wzbudzeni do nowego życia. To jest to podłączenie odbiornika, sprawienie, że on ożywa. Jest w stanie odbierać kierowane do niego poselstwo falami radiowymi. Po drugie, ten odbiornik musi być dostrojony. Oznacza to znalezienie właściwej rozgłośni i audycji, czyli tego, co jest kierowane do mnie, do nas dzisiaj, w tym czasie. W Piśmie Świętym niejednokrotnie czytamy takie stwierdzenia. Kto ma uszy, niechaj słucha. W Księdze Objawienia między Drugim, a trzecim rozdziałem, w tych dwóch rozdziałach, na zakończenie każdego listu do siedmiu kościołów w Azji, czytamy takie słowa, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów, mówi do kościoła. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oznacza to dostrojenie się do Bożego poselstwa, do tego, co Pan Bóg w tym czasie, w tym miejscu mówi do konkretnej społeczności, bo poselstwo do każdego z tych kościołów było inne psalm 95, wersety 7 i 8 czytamy takie słowa. Dziś, gdy Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie lub nie znieczulajcie swoich serc. I podany jest przykład tych, którzy u Meriba na pustyni zatwardzili się na głos Boży. Ich los był smutny. Dziś. A więc włączenie to jest nowe życie w Jezusie i dostrojenie. To jest otworzenie uszu, aby słuchać uważnie to, co Duch Święty chce mówić do Kościoła. Zapraszam brata Włodka, aby podzielił się teraz swoimi przemyśleniami na temat modlitwy Kościoła i zachętą, którą ma w sercu. Witaj, Kościele. Dziękuję Bogu za ten przywilej, przywilej mówienia w ogóle do Kościoła. Niech Bóg będzie w tym uwielbiony. Może zaczniemy od, od razu, bardzo lubię Boże Słowo, zresztą jak myślę, że jak każdy z Was, nowonarodzony, potrzebujemy Bożego Słowa, potrzebujemy Bożej Przemiany poprzez Boże Słowo. Otworzymy sobie list do Efezjan, szósty rozdział. Tam Paweł mówi wyraźnie o modlitwie, o, o tym, zachęca świętych, a także, aby modlili się o Niego. Szósty rozdział, osiemnasty, 19 werset 20. W każdej modlitwie jej proście, się zano, o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością, błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, które której też poselstwo sprawuję, w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. I ty od razu, Paweł zwraca uwagę, żebyśmy modlili się z wytrwałością, czuwając, zanosząc modły w duchu. I z błaganiem, wytrwałością za wszystkich świętych, czyli za Kościół, za Kościół, którym my jesteśmy. To jest tak bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że mamy wołać za Kościół, że mamy wołać wytrwale, mamy czuwać w modlitwie, oczywiście w duchu. I co ciekawe, Paweł pisze w 19 wersecie, i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Potrzebujemy modlitwy. Każdy z nas potrzebuje za siebie modlitwy po to, aby śmiało mógł zwiastować Ewangelię, aby w naszych sercach była odwaga do tego, aby głosić Ewangelię. Paweł mówił, w liście do tego mówi wyraźnie, nie, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i czystego myślenia. Czyli to jest nam już dane i teraz Bóg chce, aby się to uzewnętrzniało na tych, którzy nas słuchają, na, na świat. Paweł w swoich listach wskazywał, o co się modlić, modląc się o Kościół. I w tym samym liście, liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale są wyraźnie wskazówki, o co się modlić. Pierwszy rozdział, y, wersety 15 do 19. Bardzo lubię te wersety, bardzo lubię w ogóle tę modlitwę, jest niesamowita modlitwa.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 Dzięki działaniu przewożnej siły Jego. Są niesamowita modlitwa, niesamowite słowa. Pomimo to, że wszystko nam już jest dane, Paweł modli się o ducha, o ducha mądrości i objawienia ku poznaniu. Modli się o kościół w Efezie. Tak samo my modlimy się wszyscy, wierzę, że się modlimy właśnie o to, żeby nam Bóg dał ducha mądrości i objawienia ku Jego poznaniu. Aby nasze oczy serca były oświecone, oświecone tym właśnie duchem mądrości i objawienia. I co ciekawe, ku poznaniu Boga, ku poznaniu Boga. I tam wymienia właśnie tą nadzieję, wymienia bogactwo chwały, ale też wymienia nadzwyczajną mo wielkość mocy Jego. Czyli to jest inspiracja taka świętego do Pawła po to, aby, abyśmy zobaczyli, że, że nadzwyczajna wielkość mocy Bożej wobec nas, tuż wierzymy. I On może zmienić nasze życie, może zmienić nasze pragnienia, może wprowadzić nas w zwycięskie życie. Aleluja. Drugie miejsce, takie bardzo ważne jest też z tego samego listu, z trzeciego rozdziału, wersety 14-21. do 21. Odczytam je. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku żeby Chrystus przez twiarę zamieszkiwał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i gruntowani w miłości zdołali pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość, głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponadto wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele, w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. I tu jest modlitwa o umocnienie tego wewnętrznego człowieka. Wiecie, ja często proszę moich braci, siostry, proszę często właśnie na, na tej modlitwie kościoła, która jest o 19 w środę, często proszę właśnie o umocnienie wewnętrznego człowieka, bo wiem jak to jest ważne dla mnie, aby trwał w Bożej obecności. I tu Paweł pisze, żeby Chrystus przez wiarę, ten wewnętrzny człowiek musi być ciągle utwierdzany, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkiwał w moim sercu, w, w, na w waszych sercach, bo tu była modlitwa o Efezja, a także jest modlitwa o Kościół, modlitwa o Kościół tutaj w Kamiennej Górze, modlitwa o Kościół w Polsce i na świecie, abyśmy byli w wkorzenieni, ugruntowani w miłości. Jakie to wspaniałe. Duch Święty chce, abyśmy byli ugruntowani, w wkorzenieni w miłości. Chce, abyśmy zobaczyli tą Bożą miłość, zdołali pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest długość, szerokość, wysokość i mogli poznać miłość Chrystusową. Niesamowita rzecz. Niesamowita inspiracja. Bóg tego dokonuje właśnie według mocy działającej w nas. Ta moc złożona, została złożona w nas właśnie poprzez Ducha Świętego, poprzez tego nowego człowieka, który jest stworzony z powodu tego, co zrobił Pan Jezus. I chwała Bogu za to. Następną modlitwą Kościół, Paweł mówi o nim w liście do Filipian. To jest następny, następny list po liście do Efezjan. I Paweł pisze w pierwszym rozdziale wersety 9 do 11. I modlę się o to, aby miłość wasza coraz bardziej obfitiowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżnić to, co jest słuszne od tego, co nie słuszne. Abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy. Pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Modlę się o to, aby miłość wasza coraz bardziej obfitiowała w poznanie i wszelkie doznanie. Przecież tego nam nie potrzeba, abyśmy każdego dnia obfitowali właśnie w to poznanie i wszelkie doznanie Bożej miłości, wszelkie doznanie, abyśmy umieli tą miłość przyjmować, doznawać, a także dawać innym. To jest cel Boży, abyśmy umieli to robić, abyśmy umieli odróżnić to, co jest słuszne od tego, co nie słuszne, czyli prawdę od nieprawdy. Ja widzę po sobie, jak często łapię się na prostych rzeczach gdzieś, Przychodzi zaciemnienie i nagle okazuje się, że, że po prostu już jestem w myślach w tych nie, niesłusznych rzeczach, niesłusznych, niesłusznych pragnieniach. I właśnie to, ta modlitwa modlitwa pozwala, pozwala to wprowadzać nas właśnie poprzez modlitwę, wprowadzać te, te prawdziwe rzeczy. Abyście umieli odróżnić, abyście umieli odróżnić to, co jest słuszne od tego, co nie jest słuszne. I abyście byli pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale Boga. Niesamowite. Aleluja. Jeszcze jedną tak bardzo ważną modlitwą jest list do Kolosan. Tam Paweł mówi o woli Bożej. Otwórzmy pierwszy rozdział listu do Kolosan, wersety 9 do 14. Alleluja. Dlatego i my od tego dnia, kiedy usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego podobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w Dziedzictwie świętej światłości. Halleluja, z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w Dziedzictwie świętej światłości który nas wyrwa z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna Twe, swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. Paweł modli się o to, aby kolosanie zrozumieli Bożą, Bożą wolę, poznali Bożą wolę we wszelkiej mądrości duchowym zrozumieniu. Aby widzieli, jak się modlić o Bożą wolę poprzez to, że Boże Słowo jest takim wykładnikiem tego, jak modlić się, jak, modlić się, jak poznać Bożą wolę. Myślę, że Najlepszym sposobem na to właśnie, najlepszym sposobem jest właśnie modlitwa Bożym Słowem, Bożym Słowem, bo Boże Słowo jest prawdą. Jeśli ja staję na obietnicy Bożej, jeśli ja po prostu wiem, że to jest Boża prawda, jeśli to dotyka mojego serca, dotyka mojego życia i wiem, że Bóg będzie przez to Słowo działał, wtedy modlę się, modlę się tym Słowem, modlę się po to, aby mieć zwycięstwo w swoim życiu, a także zwycięstwo w tych, o których się modlę. Czy o każdą sprawę, o którą, o którą się modlę, modląc się właśnie poprzez Boże Słowo, daje Bogu możliwość do tego, żeby On zwyciężał w każdej okoliczności, w każdej sytuacji. Paweł mówi tutaj tak, z radością dziękując Bogu Ojcu, który was uczynił zdolnymi do uczestnictwa w dzisiejszej Świętej Świ Światłości. Mnie ten werset już lata porusza, że to Bóg uczynił każdego z nas zdolnym do uczestnictwa w dzisiejszej Świętej Światłości, dlatego mamy dziękować dziękować z radością, być tymi, którzy są wdzięczni za to, że przekroczyłeś tą granicę, przekroczyłeś granicę życia i śmierci. Masz możliwość, aby wołać za innych, aby inni poznali Bożą wolę, aby inni przybliżyli się do Boga, aby inni także wraz z Tobą mogli chwalić i wywyższać Boga Najwyższego. Aleluja. To są takie, to co tak właśnie inspiruje Nasek, także kościół, także mnie, do tego właśnie, aby modlić się w ten sposób o Kościół. Innym rodzajem modlitwy jest modlitwa za wszystkich ludzi. Otwórzmy Pierwszy do Tymoteusza. Paweł daje nam wskazówki, jak modlić się o świat, modlić się o władzę. Pierwszy do Tymoteusza, drugi rozdział, wersety 1 do 6. Przede wszystkim więc napominam aby zanosić błagania i modlitwy, prośby i dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra, miła przed Bogiem Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do, do poznania prawdy, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus". Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Amen. I Paweł tu mówi, przede wszystkim, przede wszystkim napominam, aby zanoszono błagania i modlitwy i dziękczynienia za wszystkich ludzi, za wszystkich ludzi. I tu wymienia za królów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedzieli. To jest powód modlitwy, a z drugiej strony za królów, czyli za przełożonych naszych w państwie, za prezydenta, premiera, za rząd. Pomimo to, jakie masz myśli, jakie masz opcje, POS, nie wiem, jakieś PiS i tam jakieś inne opcje, Bóg nie ma w tym wszystkim jakichkolwiek wyborów. On po prostu mówi, módl się za króla, módl się za tych, którzy w twoim państwie mają władzę. Bo Bóg stoi za tą władzą, taka jest rzeczywistość, tak mówi tak samo list do Rzymian, 13 rozdział, także modlitwa o, o władzę w Polsce, modlitwa o prezydenta, premiera, modlitwa o wszelkie władze w miastach, prezydentów miast, modlitwa o, o władzę w powiatach, modlitwa o władzę w miastach, także tu na naszej ziemi, w gminach, to wszystko jest po prostu bardzo ważne, po to, aby panował Boży porządek, aby objawiała się Boża chwała i Boża dobroć. Bóg zawsze chce, tak jak jest właśnie napisane, że to jest rzecz dobra i miła przed Bogiem Zbawicielem naszym. Ta modlitwa zawsze jest, zawsze jest wysłuchiwana ze względu na to, że to jest Bożą wolą, to jest Bożą bowiem, abyśmy mieli ciche i spokojne życie ze względu na, na Boży pokój, spowodowany tym, że wołamy, Wołamy o władzę i ta władza jest przemieniana. Bóg po prostu może zmienić władzę w każdej chwili, jeżeli, jeżeli tylko ta władza nie będzie spełniała Bożych wymogów. Aleluja. Tak się po prostu dzieje. Bóg chce, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Aby wszyscy do, doszli do, do poznania prawdy. Aleluja. Jeszcze chciałbym się podzielić taką krótką inspiracją, jeśli chodzi właśnie o modlitwę. To, co mnie tak inspiruje ostatnio. Otwórzmy sobie jeszcze Ewangelię Marka. 16 rozdział, to będzie już ostatnie miejsce, którym chcę się podzielić. Czas biegnie bardzo szybko. 16 rozdział i wersety 15 do 18. To jest ciekawe, jeśli chodzi właśnie o modlitwę, ale widzę takie w tym Boże zachęcenie. Może tak nie wygląda, ale, ale odczytajmy te wersety. I rzekł im, idąc na cały świat, głosie Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony, a te znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili nie zaszkodzi im. Aleluja. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. To, co tu jest właśnie napisane w Ewangelii Marka, to, to czym był Mark zainspirowany, aby iść głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To jest wyraz właśnie Bożej miłości do nas przede wszystkim, ale także poprzez nas. I idąc na cały świat, mamy głosić Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, bo Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu, i jest wyrazem Bożej miłości. Demony wyganiać będą. Przez Ciebie i mnie Bóg może uwolnić ludzi i to jest też wyraz Bożej miłości. Nowe języki. Wiecie, tak sobie jeszcze myślałem, jak żeśmy uwielbiali Boga. Nowe języki. Jest niesamowite to, co Bóg zrobił dla człowieka. On pozwolił nam w swojej miłości, abyśmy mogli kontaktować się z Nim w Jego intymny sposób, abyś miał bliską relację z Nim. Języki właśnie są tym, żebyś właśnie miał taką bliską relację z Bogiem, abyś ogłaszał Boże dzieła, może nawet nie wiedząc, nie wiedząc o tym, o co się modlisz tak jak mówi też list do Rzymian, że nie wiemy nawet, o co się modlić, nie? ale Duch wstawia się za nami, wspiera nas w tej modlitwie. I to jest Boża chwała, to jest po to, aby człowiek miał z Nim bliską relację, po to, aby człowiek był błogosławiony, błogosławiony i także to błogosławieństwo przekazywał innym. To, co mnie ostatnio inspiruje, na chorych ręce kłaść będą, a Cię wyzdrowieją, to jest też wyraz przepływu Bożej miłości przez nas, dla potrzebujących wolności, chorych, czy będących w niemocy. Halleluja. To dlatego Boża miłość za nas do modlitwy i działania. Możemy wypełnić Boży zamysł, Boży plan. Boża miłość. Ciągle właśnie ta Boża miłość, ona się objawia po to, abyśmy tą miłość przyjmowali i ją dawali dla tych, którzy potrzebują. Amen. Włodziu, serdecznie dziękuję za to dzielenie, to nie koniec jeszcze wszystkiego, co ma być dzisiaj przekazane. Kto jak kto, ale Włodek jest osobą bardzo wiarygodną, jeżeli chodzi o życie modlitewne, bardzo zaangażowaną, jeżeli chodzi o służbę modlitewną, o której za chwilę też kilka zdań powiem. Temat jest piękny, temat jest nieziemski, temat jest cudowny, ale praktyka modlitwy już nie jest tak często piękna, nieziemska i cudowna. Jest to jedno z najtrudniejszych zadań, do jakiego zostaliśmy powołani. Uczciwie, z ręką na sercu. Jeżeli mielibyśmy spełniać standardy Bożego Słowa, które mówi bez przestanku się modlcie, no to już mamy frustrację, już mamy czasami poczucie wstydu, winy i musimy sobie jakoś to racjonalizować, wyjaśniać, że to tak do końca nie jest. Kochani, na początek pięć myśli o modlitwie, pięć takich krótkich haseł, które traktują o modlitwie. Po pierwsze, modlitwa czym jest? To zwracanie się do Boga, i to chyba nie jest to żadną niespodzianką, to zwracanie się do Boga sercem, myślami i słowem i prawie zawsze równocześnie, razem. Zwracanie się do Boga sercem, myślami i słowem, prawie zawsze razem. Poza wyjątkami, kiedy nie możemy na głos się pomodlić, gdyż jesteśmy na przykład w jakimś otoczeniu, towarzystwie, to jest skoncentrowanie, skupienie na Nim swojej uwagi. Powiedz głośno, modlitwa to skupienie. Modlitwa to skupienie. Po drugie, modlitwa to komunikowanie się z Bogiem, gdy otwieramy przed Nim swoje wnętrze i zapraszamy Go do wszystkich pomieszczeń naszego życia. Modlitwa to zaproszenie Boga. Powtórz głośno, modlitwa to zaproszenie Boga. Kiedy modlimy się, dajemy Bogu dostęp i spędzając z Nim czas, powodujemy, że On napełnia nas coraz bardziej. Po trzecie, modlitwa to poszukiwanie realnej Bożej obecności i uczenie się przebywania w Jego obecności. Powtórzę, poszukiwanie realnej Bożej obecności. Powiedz, modlitwa to poszukiwanie Modlitwa to poszukiwanie. Halleluja. Po czwarte, modlitwa, słuchaj uważnie, kiedyś już o tym mówiłem, ale to było sporo czasu do tyłu. Modlitwa to nie sposób, byś wpłynął na Boga dla swojej korzyści. To nie sposób, byś wpłynął na Boga dla swojej korzyści, ale Boży sposób, by On wpłynął na Ciebie dla Jego i Twojej korzyści. My nie wykręcamy rąk Panu Bogu w modlitwie, my nie odwracamy Jego twarzy w tą stronę, na której my sami jesteśmy skoncentrowani. My poddajemy się Bogu, a On działa dla Jego i dla naszej korzyści w sposób lepszy, niż moglibyśmy sobie to wyobrazić. I po piąte, modlitwa to ustanowione przez Boga narzędzie do uruchomiania Jego działania. Powiedz sobie, modlitwa to uruchamianie. Modlitwa to uruchamianie. Hallelujah. Kochani, czytamy, Włodziu przedstawił nam trzy główne cele modlitwy, jakie w ciągu naszych spotkań modlitewnych przez kilka lat zdołaliśmy zaobserwować w Słowie Bożym. Po pierwsze modlitwa o Kościół świętych, po drugie modlitwa o władzę i ziemię, w której żyjemy i po trzecie modlitwa o misję, o ewangelizację. To są trzy główne cele modlitwy, w których Kościół trwał. Wiecie, możemy czytać na przykład o modlitwie osobistej. Pan Jezus mówił, kiedy modlisz się, wejdź do swojego pokoju, zamknij, żyć, aby nikt Cię nie widział, nie słyszał, módl się w ukryciu, a Ojciec, który jest w niebie który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Czytamy o tym Ewangelii Mateusza w rozdziale 6. Czytamy także o innego rodzaju modlitwie, modlitwie na zgromadzeniach, na spotkaniach. Mówi nam o tym list do Koryntian, pierwszy list, rozdział 14. Paweł, analizując modlitwę obcymi językami i modlitwę rozumem, Mówi o tym, jak inni wierni mają powiedzieć amen na Twoje dziękczynienie, kiedy nie rozumieją tego, co mówisz. A więc, a więc jest modlitwa Kościoła, w której wspieramy się, mówimy amen, tworzymy pewien e, zwyczaj i pewną formę modlitwy, która niesie zbudowanie otoczeniu i która pobudza innych do dziękczynienia. I jest też modlitwa szczególna, którą ja nazywam, czy nazywana jest modlitwą wstawienniczą. To jest modlitwa w sytuacjach nagłych, kryzysowych, polega na tym, że skupiamy się na jakimś problemie, sytuacji, sprawie i wołamy do Boga, ponieważ potrzebujemy Jego interwencji. Mnóstwo takich sytuacji możemy mieć w życiu. W Nowym Testamencie, w Księdze Dziejów Apostolskich 12.12, 12, tam jest historia uwięzienia Piotra przez króla Heroda. Piotr znalazł się w więzieniu i czekał na egzekucję. I czytamy w tym 12 rozdziale, że zbór Kościół modlił się. No wspaniale, tylko jak dojdziemy do okoliczności, w jakich się modlił, to dowiadujemy się, że Kościół modlił się w środku nocy. W środku nocy ludzie zgromadzeni byli na modlitwie, ponieważ ich przyjaciel, ich przywódca, apostoł, sługa Boże był w więzieniu i jego życie miało się zakończyć. Pan Bóg w cudowny sposób posłał swojego anioła. Dlaczego? Ja wierzę dlatego, że Kościół się modlił. Kościół wybrał modlitwę zamiast snu. Kościół wybrał modlitwę zamiast odpoczynku. Kościół nie zrezygnował, nie spuścił głowy i powiedział, no trudno, obudźcie mnie tak gdzieś o 6 rano, to już będę w stanie oczy otworzyć, to wtedy się pomodlę. Ludzie zgromadzeni byli na modlitwie, kobiety i mężczyźni, a Bóg działał. Takie efekty przynosi modlitwa wstawiennicza. Kochani, chciałbym y, zdementować jedno sformułowanie, które gdzieś wkradło się do naszego zborowego, kościelnego języka. Otóż nie ma w zborze grupy modlitewnej. Chciałem to z całą stanowczością powiedzieć. Nie istnieje grupa modlitewna, istnieje służba modlitewna, do której każdy może przyłączyć, kiedy tylko chce. Wiecie, bo grupa to jest na przykład grupa 50+. Mają spotkania i wiecie, to grono jest raczej ustalone, oczywiście ono może się zmienić, to jest grupa Pawła i Włodzia, to jest grupa muzyczna, są grupy, które są określone w jakiejś tam liczbie, składzie, w tematyce, służba modlitewna jest dla każdego z nas dla dziecka, dla kobiety, dla mężczyzny, dla osoby starszej, dla pięciolatka, dla dwudziestolatka, dla osiemdziesięciolatka. To jest służba. My tak roboczo, no, po prostu nazywamy to grupą, ale to nie jest grupa określona do końca. Są stali uczestnicy tej służby, to są filary tej służby. Włodek, Zbyszek, Anetka, ja. Często pojawiają się również inne osoby, ale to jest służba otwarta. Posłuchajcie, kochani. Do czego prowadzi modlitwa? Otóż modlitwa prowadzi zawsze do dwóch efektów. Po pierwsze, modlitwa prowadzi do Bożej obecności. Zbliżamy się do Boga. A po drugie, modlitwa prowadzi do Bożej mocy, czyli do Bożego działania. Kiedy zbliżamy się do Boga, do Jego obecności w modlitwie, Bóg zaczyna objawiać swoją moc i swoje działanie. Nie wiem, czy pamiętacie, pewnie tak. Tą piękną historię, kiedy Jezus wszedł na górę, aby się modlić, wziął ze sobą trzech swoich uczniów. Ta góra nazywana jest górą Przemienienia. Opisuje tę historię na przykład Ewangelię Łukasza, rozdział 9, wersety 28 i 29. I czytamy tam takie słowa, kiedy już byli na tej górze. Jezus modlił się. W czasie modlitwy Wygląd Jego twarzy zmienił się, a Jego szata zaczęła połyskiwać bielą. Halleluja! Dwie rzeczy się zmieniły, twarz i ubranie. To jest obraz, to jest informacja dla nas. Kiedy zbliżamy się do Boga, Bóg zaczyna zmieniać nasze wnętrze. Twarz jest reprezentacją naszego życia, naszego wnętrza. Twarz reprezentuje to, co jest w nas, w naszym umyśle, w naszej duszy, w naszym wewnętrznym człowieku. Twarz jest miejscem komunikacji. Kiedy rozmawiamy z kimś, kiedy nawiązujemy relacje, twarz jest miejscem wysyłania i odbierania komunikatów. Usta, oczy, uśmiech, grymas, to wszystko wyraża twarz, to, co jest w naszym wnętrzu. Twarz Jezusa zaczęła się zmieniać. Inni ewangeliści piszą, że stała się lśniąco biała. Mojżesz, kiedy przebywał na górze Pana, kiedy przychodził do Bożej obecności, wracał, ludzie nie mogli patrzeć na jego twarz, dlatego że lśniła. On o tym nie wiedział. Musiał zakrywać twarz, bo raziła, blask raził, niesamowite, niezwykłe. Ubranie, szata, która stała się lśniąco biała, ona reprezentuje nasze życie, nasze czyny. Czytam o tym w Księdze Objawienia, że szlachetny, biały, lśniący bisior to sprawiedliwe uczynki świętych. Szaty, Reprezentują to, w co się przyoblekamy, to, co zakładamy na siebie, to, co otacza nasze życie. Bóg zmienia naszą osobowość. To wyraża przemieniona twarz i doprowadza do przemiany naszego życia, naszych czynów, naszego działania. Zaczynamy inaczej się zachowywać, zaczynamy inaczej żyć. Jezus zaczyna być widoczny wyraźniej w naszym życiu. Tak więc twarz i szata. Osobowość i moje życie. Boża obecność zmienia Ciebie, a Boża moc zmienia Twoje otoczenie. Wiele lat temu, kiedy prowadziłem dość nieregularne życie modlitewne, aczkolwiek zaznaczam, nie mogę dzisiaj z pełnym przekonaniem, że prowadzę już regularne i w pełni satysfakcjonujące mnie życie modlitewne. Tak jeszcze nie jest. Mam nadzieję, że jestem na drodze do tego, ale kiedy właśnie byłem w takim stanie, przyznaję Wam się, że modlitwy moje były sporadyczne, na hurra za 5.12, bo coś trzeba było zrobić, coś trzeba było przemodlić, a najczęstszą modlitwą w ciągu dnia była modlitwa przed posiłkiem, zadałem Bogu pytanie, Boże, gdzie jest Twoja moc? Nie mam tego za często, ale od czasu do czasu zdarza się, że przychodzi błyskawiczna Boże odpowiedź, która przeszywa mnie jak błysk flesza. I kiedy zadałem Bogu to pytanie w takim właśnie zrywie modlitewnym, taka odpowiedź przeszła moje serce, moje wnętrze i ta odpowiedź była bardzo krótka. Tam, gdzie jest Twoja modlitwa. Zamilkłem, nie miałem nic więcej do powiedzenia. Jesteś tak silny, jak silna jest Twoja modlitwa. Jesteś tak słaby, jak słaba jest Twoja modlitwa. Nic poza tym. Wybór należy do mnie i do Ciebie. Ta regularna modlitwa, o której Biblia mówi bez przestanku, prowadząca do realnej Bożej obecności, obdarza nas mocą. To jedno z najtrudniejszych zadań dla naszego ciała, dla naszego umysłu, dla naszej natury. Modlitwa jest czymś nienaturalnym. Nie rodzimy się z umiejętnością modlitwy, tak jak nie rodzimy się z umiejętnością czytania, ani prowadzenia samochodu, ani jazdy na rowerze. Musimy się tego nauczyć, aby z tego korzystać. Nie rodzimy się ze skłonnością i umiejętnością do przebywania blisko w Bożej obecności. Nie rodzimy się z umiejętnością poddania w dyscyplinę swojego ciała, umysłu, swojej natury. Musimy być ukrzyżowani. Ukrzyżowanie jest nienaturalne, jest wbrew naszej naturze. Ale to jest droga do Bożej obecności i do Bożego działania. Jestem tak silny, jak silna jest moja modlitwa. Jestem tak słaby, jak słaba jest moja modlitwa. Każdy z nas potrzebuje jakichś zmian w swoim życiu. Kto nie potrzebuje żadnych zmian? Wszystko jest już tak cudownie, super, że w zasadzie czekam na przyjście Pana albo na, na to, kiedy Pan mnie zabierze do siebie. Potrzebujemy zmian w swoim życiu. Potrzebujemy w swojej rodzinie, pracy, szkole, w mieście, w kraju. Śpiewaliśmy dzisiaj, ja widzę króla chwały, ale później kolejna zwrotka, ja widzę przebudzenie. Kto nie śpiewał tej pieśni, przyznacie? A więc wszyscy śpiewaliśmy. I co śpiewaliśmy? Ja widzę przebudzenie, przyjdzie przez. No śpiewaliśmy to, tak? A jak z tym przebudzeniem? To jest ten moment, w którym zawsze czujemy się nieco zawstydzeni. Zawsze czujemy. Ach, to jeszcze nie jest to. Przyjdzie przez modlitwy, moc, gdy szukać cię będziemy wciąż. Uwierz mi, to jest prostsze, niż Ci się wydaje. Ja nie chcę teraz rysować przed Tobą wielkiej góry, wiecie, szklanej góry, przez którą musisz się albo przebić, albo ją obejść, albo ją pokonać przez szczyt. To jest tak niesamowicie trudne, że człowieku w ogóle, ojejku, nie. To jest bliżej niż myślisz. To jest łatwiejsze niż myślisz. To jest prostsze niż myślisz. Twoje ciało będzie podążało za Duchem, który tęskni za Bogiem. Twoje ciało pójdzie za duszą, która poszukuje Bożej obecności w Jego świątyni. Psalm 63 polecam o tęsknocie za obecnością Bożą, za Bogiem. Kościele, słowo na dzisiaj, ponieważ o modlitwie można mówić bardzo, bardzo wiele, ale nie ma takiej potrzeby na ten moment, gdyż lepiej spędzić ten czas w modlitwie niż o niej mówić. Kościele, uczyń krok do przodu, zainwestuj w Bożą obecność. Modląc się dziś w swojej komorze, czy masz pragnienie, aby to robić dzisiaj? Tak. Amen. Pamiętaj, aby dać temu pragnieniu szansę na wypełnienie. Nie musisz obejrzeć tego filmu, o którym teraz myślisz. Teraz powiem rzecz bardzo trudną dla mnie samego i dla niektórych facetów. Naprawdę nie zawsze musisz ten mecz obejrzeć. A co jeśli Duch Święty przyjdzie i powie Ci nie oglądaj tego meczu, ale spędź czas ze mną. Ja tak miałem. Wiecie, jak z tego wybrnąłem? To, to powiedzieć, to brzydkie słowo, wybrnąłem. Nie wybrnąłem, się wydawało, że wybrnąłem. Tak pół na pół. Modliłem się, wchodziłem i zerkałem. Jaki wynik? Tak, tutaj, o, gdzieś tam w duchu i na telewizor. To jest walka, to jest pewne zmaganie. Ja jeszcze nie umarłem. Tak jak Bóg chce. Ale widzę Jego wzrastający wpływ i to jest dla mnie największą pociechą. Największą pociechą. Wejdź do swojej izby. Każdy ma izbę jakąś swoją? Pokój? Zamknij drzwi. Jeśli nie masz w swoim domu warunków, aby się spokojnie pomodlić, możesz tu przyjść tygodniu. Są puste pomieszczenia. Możesz sobie przyjść, posiedzieć, spędzić czas z Bogiem. Zasil modlitwę Kościoła w środę wieczorem. Zasil tą służbę. Jesteś potrzebny. Przyjdzie przez modlitwę moc. A jak nie będzie tej modlitwy, to nie przyjdzie. Jesteś potrzebny w środę wieczorem. Są ci, którzy są filarami tej służby, to jest wspaniałe, ale wiecie, same filary to jeszcze nie są ściany. Te filary potrzebują wypełnienia, żeby wiatr nie hulał. Żeby zimno nie atakowało albo gorąco. Zasil modlitwę kościoła. Uwaga, wyjątkowo w tym tygodniu w czwartek, ponieważ w środę mamy gości. Wyjątkowo w czwartek o 19, ale to tylko ten tydzień. Zaśpiewajmy pieśń. Ja widzę króla chwały. Zapraszam w zespół.